Nie mów nikomu. To tajemnica. Tuńczyk. 21 grudzień 2010. Jest to mój drugi odcinek dzisiaj. Pierwszy taki bonusowy. Dla, specjalnie dla osób, które umieszczają komentarze na mojej stronie. Taki powiedzmy prezent dla nich na święta odnośnie hip-hopowców w ogóle mam nadzieję, że im się spodobał hmm. no więc tak określmy dalej to, to moje tu i teraz. już podałam datę, poza tym tak piję sobie herbatę, która się nazywa Wigilina. ma zarąbisty aromat do tego przed chwilą w doliłam puszkę tuńczyka w sosie własnym yy. Um, um, um. I co jeszcze? A, a wcześniej zjadłam jednego pierniczka którego dzisiaj dostałam od dziecka lat, lat 8. Własnoręcznie robione. I... I co jeszcze? To chyba było tyle, jeśli chodzi o moje tu i teraz. Zazwyczaj nagrywam w jednym, znaczy zazwyczaj zawsze nagrywam w jednym i tym samym pokoju, więc nie będę się powtarzać na czym siedzę, przed czym siedzę i dlaczego i w ogóle. Zacznę od muzyki odnośnie właściwie to odnośnie właściwie wróć James Morrison hmm. odnośnie jego to przechodzę taką fascynację tym kimś mianowicie podobały mi się jego piosenki podoba mi się jego głos taki jakby trochę jakby mu po stronach głosowych papier ścierny przejechał taki husky głos um, z wyglądu czy mi się podoba no, no muszę powiedzieć że fajny facet I, i właśnie patrzę sobie na jego klipy i mi się zastanawiam czy mu lepiej w długich czy w krótkich włosach i tak sama nie wiem bo jedno i drugie ma swoje plusy hmm, no i, i tak ogólnie to, no to fajny jest no podoba mi się muzyka bo nie, nie jestem w tym wieku, aby wzdychać do jakichś tam piosenkarzy czy aktorów i w ogóle mieszać ich plakaty i, i rysować serduszka wszędzie i marzyć o tym, że kiedyś tak się spotkamy i w ogóle och, ach, uch no <śmiech> poza tym, poza tym dzisiaj przygotowywaliśmy paczki dla dzieci z domu dziecka, znaczy słodycze i je zawiliśmy. i pani dyrektor się bardzo ucieszyła dzieciaki się spisało, dużo tych, tych słodyczy wyszło więc tak trochę to mnie nastroiło właśnie tak tak chyba trochę tego ducha świąt złapałam I co jeszcze? to jeszcze, że czasami się daje robić w konia świadomie bo wiem, że ktoś trochę ściemnia i naciąga, ale na ktoś z świętami a w miarę mi się podoba to, co mi proponuje, więc to kupię, mimo iż wiem, że przepłacam, ale dobra. Sobie myślę, że każdy pracuje jak może i każdy się stara jakoś przed tymi świętami, choć trochę sobie tam dorobić. No, a jeżeli przy okazji coś mi się podoba, no to niech już będzie, o. I jeszcze, tak, wrócę znowu do zakupów, mianowicie, kurde ludzie, ja nie wiem, jadę do pracy, wszystkie parkingi zawalone, wracam z pracy, wszystkie parkingi zawalone. I tak sobie myślę. Ludzie mogą pracować na zmiany. Ludzie, no mogą pracować na przykład, nie wiem, właśnie w szkole czy gdzieś, gdzie są różne godziny pracy. Ale skąd tyle tych ludzi? To nie są jacyś emeryci. Ale rozmawiałem dzisiaj z panią z Mopsu. Pani mi uświadomiła, że jest bardzo dużo, bardzo, bardzo młodych ludzi, którzy nie pracują, o tym już mówiłam w jednym z odcinków, nie pracują, a biorą kasę, biorą wszystkie możliwe świadczenia i łącznie ona mówi, że oni mają więcej niż ona ma wypłaty. I siedzą na dupie, nic nie robią. I mają taką postawę roszczeniową i na przykład jak robią oni paczki dla tych ludzi, dla dzieci, no to się kłócą bo wyrywają sobie wręcz i myślą, że krzykiem i w ogóle taką postawą, bo mi się należy to więcej wyszarpią to jest straszne, naprawdę I kiedyś było tak, że ludzie się tak trochę wstydzili tego, że na przykład nie radzą sobie, czy są, czy są biedni, starali się za wszelką cenę znaleźć pracę, a teraz to jest tak, że mi się należy i to nie jest, że ja jestem biedny, tylko ja się utrzymuję ze siłku no, moją pracą jest nieróbstwo nawet nie chcę korzystać z żadnych y, możliwości do dokształcania się, tylko siedzę na dupie. I naprawdę, jak czasami patrzę, jak są ubrani, jakie zakupy robią, co kupują, w ogóle te osoby, które niby potrzebują pomocy, to mnie po prostu szlak trafia. Bo ci, którzy naprawdę pomocy y, potrzebują, przez nich dostają mniej. No, ale to jest tylko takie moje i pewnie znowu ktoś tam się z tym nie zgodzi, ale trudno. Yy, cóż jeszcze? A wrócę jeszcze do tego Jamesa Morrisona, no tak się nawet zastanawiam, czy sobie płyty jego nie kupić. Chociaż, nie wiem, hmm. Może gdybym miała w samochodzie dziś to bym sobie kupiła. Kurczę, pomyślę, zobaczę, ile na Allegro, po ile stoi. <grych> hmm. A jeśli chodzi o strony, jakie polecam? Hmm. Dzisiaj polecę Mistrzowie org Jakoś tak czasami znajdę tam coś, co poprawi mi humor i dzisiaj sobie przeglądałam i tak, a co? A se polecę, no. Ym, tak ogólnie się zastanawiam, jako ja mam postawę, w sensie tak, czy liberałem jestem, czy konserwatystą, czy tam nie wiem, kim jeszcze. I nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Niektóre moje poglądy są takie naprawdę konserwatywne, inne takie niekoniecznie. I tak już myślałam o związkach damsko-męskich o tym, że jak dziewczyny latają teraz za chłopakami, np. w gimnazjum jak jest ze mną? Może potrafię w jakiś sposób pokazać, że jestem kimś zainteresowana I... ale jakoś tak wychodzę z takiego założenia, że facet jednak powinien zabiegać o kobietę Takie pokazywać to zainteresowanie i w ogóle Kiedyś tak fajnie było, bo faceci też, nie wiem, może to jest dziwne, ale byli odważniejsi. Potrafili podejść do dziewczyny i zapytać, czy nie pójdzie z nimi na kawę albo coś. A teraz jakoś tak nie wiem, czy się boją odrzucenia, czy, czy. o co kaman? No, nie wiem. Nie wiem, muszę to przemyśleć sobie. Tak, zdecydowanie. No, no i tak kupiłam sobie tą herbatkę dźwigną dzisiaj. W ogóle dla osób, z którymi pracuję, się starałam coś przygotować, no, żeby tam jakieś drobne coś ode mnie dostali. No i wiadomo, że nie każdy, że, nie, że te prezenty też w jakiś sposób były zróżnicowane: w sensie, że mm, to nie chodziło o to, aby tak komuś tam właśnie pokazać, że zobacz, ja się wysilam, a tym nic nie deszcz, coś, tylko tak, że było miło. I te osoby, które naprawdę tak no, nazwijmy to bliżej się trzymam, tak, i, i które naprawdę dużo mi pomogły. No to tak starałam się coś więcej, a generalnie każdy dostał ode mnie, nie wiem czy już o tym mówiłam czy nie, kurczę, już nie pamiętam co komu mówię, w sensie mówię do was i opowiadam też znajomym jakimś tam różnym, a w ogóle to lubię na skype'ie rozmawiać, bardzo lubię. I nawet jeżeli to jest tylko cisza i już nie pamiętam co, no ale no dobra, no i takie są herbatki y, artystyczne tak zwane, czyli takie zawiniątka, takie kuleczki jak się zaleje wodą to się kwiatuszek z tego robi, to jest też herbata. No to każdy taką, taką jedną kuleczkę ode mnie dostał, zawinieną w taki materiał, sizel, czy jak to się nazywa, przywiodany kokardką. takim mi się wydaje, że to było takie miłe, to nie było jakiś tam wydatek wielgachny dla mnie, czy coś, tak? 2,50 takie jedna kuleczka kosztuje. i I tak... Tak jakoś, tak fajnie mi się zrobiło, że oni to tak potraktowali właśnie nie to, że tam się chce wkupić, czy coś tam, czy jakieś głupie teksty, czy ten, tylko tak, że, z, że fajnie, że miło i w ogóle. I tak jakoś mi się zrobiło, tak, tak ciepło trochę na serduszku. I jeszcze mogę powiedzieć, że... że nie mogę otworzyć bagażnika. Znaczy tak, nie mogę otworzyć, a jak już... Nie mogłam otworzyć, a jak już otworzyłam, to nie mogłam zamknąć to przez tym rodzę, więc w ogóle już nie będę otwierać, który się udało go zamknąć. I tak już dwa tygodnie prawie tam nie otwierałam tego bagażnika, ale jak będę do rodzicielki, to wywalę jej samochód z garażu stawiam mój, postaram się go odlodzić, że tak powiem, i w ogóle zajrzeć tam, bo nie wiem, co tam się dzieje, bo w moim bagażniku tak, on tak trochę dziwnie się zamyka, taka kaszparek, szpara jakby jest i się obawiam, że tam się dostała woda i zamarzło i nie, nie wiem, jak to tam wygląda. Więc myślę, że trzeba by było coś z tym zrobić, prawda? No. Nikt mi nie udzielił odpowiedzi na to, czemu mi tak się robi, jak się robi, o czym mówiłam w poprzednim odcinku. Więc panowie chyba nie jeżdżą samochodami, albo ja coś popsułam i im się tak nigdy nie robiło, więc dlatego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Um, no. I tak też yy, rozmawiałam z inną jeszcze osobą o tym, że właśnie sobie nagrywam i w ogóle. No i się pyta, czemu w takim razie wideobloga nie zrobię o czym już też kiedyś mówiłam, w sensie, że nagrywanie się w ogóle. Jakoś tak tego nie widzę. No nie wiem, ewentualnie, że ja coś nagrywam, to o czym mówię, ale nie, że siebie. Generalnie nie lubię ani siebie na zdjęciach, ani na, tym bardziej na filmach. Pewnie każda kobieta tak ma. Znaczy pewnie, na pewno. Kiedyś sobie nawet znalazłam taką idealną kobietę, według mnie, w grafikach na Google. I no, to sobie mnie, że taka fajna ale wiem, że każdy z nas jest inny, że jesteśmy podobni po prostu do swoich rodziców, tudzież dziadków i trzeba zaakceptować to, jakim się jest, zmienić to, co możemy, to, czego nie możemy, no to nie i tyle. Bo mm. za tym wysiada mi kręgosłup, już kiedyś tak miałam, znaczy chyba już o tym mówiłam, tak sobie myślę, że niedługo dojdzie do tego, żeby ciągle gadać o tym samym i w końcu będzie wiedzieli już w... znaczy będzie tyle razy że będzie mieli dość i nikt już tego nie będzie słuchał. Hm. No, ale wysiada mi trochę kręgosłup i... Nie wiem czemu tak się dzieje. Znaczy ten odcinek nad pośladkami, że tak powiem. I, i, i nie jest... Znaczy dzisiaj jest lepiej już, bo biorę takie, tak, taki roztwór, że tak powiem, przeciwbólowy. I jest naprawdę lepiej, ale na przykład wczoraj jak wracam z pracy, to myślałam, że się poryczę po drodze. No ale cóż, pewnie sama sobie jestem winna. <śmiech> dzisiaj zmieniałam pościel. No i tak stwierdziłam, że tak podeszłam do tego łóżka i tak stwierdziłam, no zaraz zmienię, położę się na chwilę, bo coś mi tak głowa lekko zaczyna boleć. poleżę chwilkę i stanę i zmienię ten pościel. To, no i hm. No, Także to ta chwilka to było tak pół godziny, i pewnie będę mieć w związku z tym problemem, żeby zasnąć dzisiaj. Wieczorem. To może coś porobię, może, może z kimś porozmawiam, albo poczytam, albo coś, nie wiem. Tak czy inaczej wyjeżdżam w. Jutro jest to środa w czwartek więc nie wiem jeżeli zależy o których wstanę w czwartek jak wstanę w miarę wcześniej to już coś nagram jak nie to ostatni odcinek będzie nagrany jutro mm. no i tak, tak powiem szczerze że trochę będzie mi tego brakowało może od czasu do czasu tam uda mi się zajrzeć co się dzieje na stronce i w ogóle ale mm, zważywszy na to jak ten internet mojej rodzicielki chodzi, że strona się otwiera 5 minut, ten to, to lipa. Poza tym od jakiegoś czasu y, dostaję, znaczy dostaję, ktoś puszcza sygnały mi na mój osobisty, prywatny telefon zastrzeżonego numeru. Jest to irytujące i denerwujące, ponieważ to numer jest zastrzeżony, więc nie wiem kto to jest. Nie wiem czego chce, nie wiem czemu puszcza mi sygnały, skoro wie, że nie odpuszczę, skoro ma zastrzeżony numer. Nie lubię czegoś takiego, po prostu wrr. Mm, takie to jest naprawdę yy, nawet nie wiem jak to wyrazić. No, ale czasami ludzie mają jakieś takie dziwne pomysły, dziwne jazdy, tylko dlaczego mi to robi mi to wysyła i o co kamon w ogóle? Nie wiem. Hmm. No. Poza tym, poza tym dowiedziałam się, że powinna iść jak najszybciej do lekarza ponieważ to są na pewno zatoki i że mam stan zapalny już. Hmm. Tylko tak, co mi taki lekarz dane zatoki? No to, to wiedziałam się, że powinnam antybiotyk brać. Ale ja nie chcę brać antybiotyku, bo ostatnio dostałam antybiotyk, co byłam na zwolnieniu. To od tego czasu mam tak, że jak że tak powiem smarkam w chusteczkę, to zawsze trochę krwi jest. Od tego właśnie czasu. I od tego właśnie czasu chodzę jakaś taka kopnięta. Ale... Uświadomiła mnie jedna znajoma, że jej siostry mąż zmarł na powikłanie po niedoleczonej tam grypie czy przeziębieniu. No i sobie pomyślałam, no fajnie, więc chyba coś będę musiała jednak zrobić. Tylko, że jak już mówiłam, nie mam zbytnio jak. I nie wiem, nie widzę zbytnio sensu wchodzeniu do lekarza, tylko po to, żeby dał mi coś, co wiem, że i tak mi nie pomoże. Wiem, marudy, zachowuje się jak małe dziecko, jak facet. Generalnie nigdy nie miałam problemu z tym, żeby iść do lekarza. Ale jakoś tak, no nie wiem, no, straciłam jakoś do nich przekonanie. Chociaż inna moja pani doktor, która, yy, yy, że tak powiem, leki, które muszę brać, i zwiększyła dawkę, to widzę, że różnica jest tak na plus trochę. No i... Hmm. No, nieważne. E, w każdym razie co jeszcze? Często ostatnio sobie świeczkę zapalam, tak po prostu, bo, bo, bo to świadełko takie fajne, jest takie ciepłe i w ogóle, i coraz częściej w ogóle drażni mnie takie mocne światło. Może mam wściekliznę w ogóle, co? Chociaż nie, nie mam wodowstrętu. No, ale takie, zwłaszcza zimą, jak jest takie wściekle jasne rano, znaczy rano jak już nie jest szaro i od tego śniegu się odbija, to tak mnie oczy napierdzielają za przeproszeniem, że nie wiem. Zresztą prawdopodobnie znowu mam alergię, bo w okresie grzewczym mam coś śmieszne alergię soczewek, czy jako tam się nazywa, nie? Że wtedy kropelki, no ale kropelki nawilżające sobie sama kupię w aptece. Nie wydam ośmiu po to, żeby pani doktor mi dodatkowo przepisała jakieś inne kropelki odczulające. bo to bez sensu. I... i to jakieś łzy, to się nazywają za to, co sobie kupuję tam sobie co jakiś czas skrapiam. Poza tym, poza tym co? Strasznie mnie drażni to, jak na przykład jest no, rozpad małżeństwa, czy tam w związku jest dziecko i jak nastawi jedno rodzic przeciwko drugiemu, albo się żali temu dziecku i to dziecko na przykład tam, nie wiem, jest w podstawówce i nie jest w stanie udziwnąć tego ciężaru. I później tam ja muszę się tym zajmować i albo nie, albo ktoś inny i no generalnie nie jest to fajne i to świadczy tylko o niedojrzałości tych osób tak poza tym jeszcze chciałam powiedzieć, że że że jakoś tak nie wiem no cieszę się na to wolne i w ogóle, bo tak trochę naprawdę tego wolnego będzie ale jakoś tak Miałam dobry humor w sumie, tak powiem szczerze, tak, nie wiem do której godziny, ale jakoś tak od dwóch, trzech, jakoś tak mi dopadła jakaś taka melancholia, jakieś takie coś. Nie wiem jak to nazwać, to jest taki smutek, ale taki nie w głowie, tylko jakby tak w środku. tak, No nie wiem jak to wyjaśnić, takie albo poczucie, że, że, że coś złego się stanie, albo stało, albo że coś smutnego, o, może tak bardziej złego. Takie, takie, takie trochę może taka pustka, tak trochę, nie wiem, dziwne takie to jest w każdym razie. No cóż, czasami tak mam i, no i tyle, no, w temacie. Pewnie każdy z was tak czasami ma, że dopada go taki mini dołek i, i, i nie wiem nawet dlaczego. Mm, muszę sobie posłuchać Jamesa Morrisona, to tym się humor poprawi. <laughs> no. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, iż, iż, iż dzisiaj było minus 7,5 stopnia u mnie. Tak. I nakrzyczała na mnie koleżanka z pracy, że łażę bez czapki, ależ tylko od parkingu do sklepu. No. No ale też takie trochę miło, że ktoś tam jednak się o mnie martwi, nie? Hmm. Poza tym, poza tym nie rozumiem jednej rzeczy, mianowicie taki, że wysyła się kartki świąteczne że niby to ma być taki co fajne, czy pokazać, że zależy komuś na nas, ale chodzi mi o to, że wysyła się kartki do ludzi, którzy generalnie mają nas w dupie, za przeproszeniem. Chodzi mi o kartki typu, na przykład, nie wiem, zakład energetyczny wysyła do wszystkich tam w mieście, tak, albo ktoś tam i marnują i papier, i koperty, i wszystko. Albo na przykład, nie wiem, oświata mówi, że nie mają kasy, a później szkoła wysyła 60 kartek do Właśnie, nie wiem, gazowni, gdzieś tam jeszcze. Po cholerę, ja się pytam. Po cholerę. Nie wiem, nie kumam tego. Może jestem za mało elokwentna w tej, w tej chwili. Albo jestem jakoś za mało, nie wiem, błyskotliwa i nie potrafię wyciągnąć wniosków czy coś, nie wiem. A jeszcze rozumiem, jak to są jakieś takie kartki zrobione przez dzieciaki na przykład, nie? Że na świetlicy robią czy gdzieś tam i później te kartki takie własnoręcznie się zrobione wysyłają. Albo na przykład, a w ogóle pełno kiermaszów różnych, nie? I różne rzeczy dziwne sprzedają ludzie, ale co tam. No i na przykład na takim kiermaszu, gdzie na przykład można było kupić jakieś takie ozdoby choinkowe z masy solnej w ogóle, no to tak niektórzy ludzie kupowali, bo to by były fajne. No i oczywiście co ja musiałam zrobić? Musiałam wylukać wśród tych wszystkich dzwoneczków, aniołków i innych pierduków dwa słonie pomarańczowych, żółty. Były to dwa jedyne słonie, które przez przypadek właściwie się tam dostały, bo nawet... Yy, osoba sprzedająca nie była w stanie wytłumaczyć, skąd się wzięło słoń. I one jako jedyne miały tylko dziurkę i nie miały w ogóle stążeczki do powieszenia. No i co ja zrobiłam? Oczywiście kupiłam te słonie. Bo ja jestem inna. Hmm, jestem świrem. Jak to ktoś pięknie ujął. <słuch> tak. A odnośnie tego bonusowego odcinka, który był wcześniej, to powiem tylko tyle, że to wyglądało tak. wróciłam sobie z pracy, zrobiłam sobie kawę. Ha, kawę tym razem. I nie za 2,50. Taką rozpuszczalną. No i tak sobie wzięłam tą kawę i tak sobie siedzę, siedzę sobie, patrzę na te komentarze i tak... A, zobaczę, jakby to wyszło. I sobie nagrałam. I to nie jest taka piosenka, ani hip-hop, ani sensele, tylko taka typowa improwizacja. Ale kiedyś zobaczycie. Nagram coś takiego bardziej professional i, i takiego, że sobie nawet tekst napiszę. O, żeby nie było... Tak, tak, tak właśnie, no i zrobię wielką karierę w internecie. <śmiech> nie no, nie będzie chyba tak, znaczy na pewno tak nie będzie. Hmm. Ym, I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że, że znalazłam pluszaka, którego, znaczy znalazłam, szukałam czegoś w kartonach i znalazłam tygryska takiego, który nawet ma taką dziurkę jedną przy nosie, którego dostałam jak szłam na operację, jak miała 7, 6 lat, 6 chyba no, od mojej mamy i mojego taty kupili mi w Peweksie i tak, i wszystkie operacje ze mną przyszedł później jak moja mama chodziła, miała operację to, to też musiała go koniecznie ze sobą brać, bo to był taki tygrysek szpitalny no i odnośnie szpitali, to mi się przypomniało to, że kiedyś było... Teraz można bez problemu tak dziecko odwiedzać i w ogóle, a kiedyś było tak, że jak się wchodziło do szpitala, to się dopiero widziało rodziców, jak się wychodziło. I pamiętam, że właśnie jak ja byłam takim gówniarzem, to bardzo... To przeżywałam, tym bardziej jedynaczka i w ogóle. I rodzice przy, przyjeżdżali do mnie codziennie praktycznie, naprawdę i grzali ten samochód, no może codziennie przeszedzą, za co drugi dzień, naprawdę, a jeszcze za zanim mieli samochód, to w ogóle autobusami ten. i ten, i nawet pamiętam, że moja mama kiedyś przeszła chyba 12 km na piechotę zimą, nie, bo autobus i uciekł i miała jak do babci. I do czego zmierzam? Do tego, że kiedyś było tak, że właśnie ci rodzice nie mogli odwiedzać, przekazywali tylko paczki, zawsze było tak, że jak przynosili całą rok klamówkę, to dziecko dostawało połowę, bo resztę sobie pa panie pielęgniarki zabierała no tak było i pamiętam, że były takie motywy, że jak wiedziałam, że jest ten, ten czas przyjęć w ogóle w ogóle cały czas na oknie wisiałam a w oknach były kraty to, to widziałam jak moja mama na przykład wychodziła ze szpitala a ja siedziałam w tym oknie za tymi kratami tam waliłam w, to, w tą szybę i wiem, że mama zawsze tylko się odwracała tak szybko, żeby pomachać i uciekała a później się dowiedziałam, że po prostu się kobieta rozryczała no tak właśnie kiedyś było. E, no. I w ogóle tak w szpitalach było co inaczej niż teraz. A, powinno się wysmarkać, no ale dobra. No i mm, jakoś tak bardziej to przeżywały dzieciaki, nie? Teraz jest lepiej, że może że wie, że mimo że wiedzą, że tam będzie racja czy coś, to że obok jest rodzic. No i poza tym są te komórki, tak? Te już każdy dzieciak ma nawet w kurcze w klasie podstawówki dzieci mają komórki. Z jednej strony to jest dobre, nie no, bo rodzic cały kontekst z dzieckiem, ale z drugiej strony takie to jest trochę... Wszystko się pozmieniało. I tak jak o tym mówię, to się czuję taka stara, naprawdę. Bo już nowe pokolenie jest, no. Hmm. Ja jeszcze jestem na szczęście tym pokoleniem, które tak potrafi obsługiwać internet. O, spadła mi kartka. potrafi obsługiwać internet i, i potrafi komórkę i tam nie ma z tym problemu w ogóle ale się tak jakoś czuję taka już już nie dzisiejsza, że tak powiem i tak teraz sobie pomyślałam mojej babci, która bo generalnie to mam już tylko dziadków od strony mamy która już tak się zrobiła, taka idzie z postępem znaczy z postępem powiem tak, nie dostałam ochrzanu od niej ani żadnych głupich tekstów jak zmieszkałam przez rok z jednym chłopakiem na studiach nie ma jakoś tak u niej czegoś takiego, że właśnie, że nie można być, żyć z kimś powiedzmy na kociołapę, od razu ślub czy coś, bo ja babcia tylko mi zawsze mówi, żeby nie pił, nie bił, nieważne ile zarabia, ważne, żeby był dla mnie dobry. No. A i jeszcze, żeby był ode mnie wyższy, bo mój ten ma 5 w kapeluszu, że tak powiem i mojej babci się bardzo podobają wysocy pacjentie, nie wiem czemu. <laughs> no ale to, to już chyba taki jej indywidualny gust jest. Um no i tak jakoś jest ogólnie taka naprawdę spoko i, i nawet tam, nie wiem, czy, czy, czy odnośnie nawet wyznania, to się nikt nie czepia dziadek to mógłby ewentualnie tam wejść w polemikę odnośnie tam polityki czy coś, ale też taki jest raczej ten i to takie fajne, że, że dla nich jest najważniejsze to, żebym ja była szczęśliwa, a nie nie starają się oceniać tak tej osoby. Chociaż jasne, gdyby widzieli, że dzieje mi się tam, że to nie, o, może nie tyle dzieje się krzywda, coś to, że to jest nieodpowiednia osoba dla mnie, na pewno by coś tam powiedzieli. Chociaż albo jeżeli nie mi, to mojej mamie na pewno. Nie w rodzinie jest tak śmiesznie w ogóle trochę. Mam małą rodzinę, ale nie mieszkam aż tak blisko siebie. Zresztą o tym już chyba kiedyś mówiłam. Mojej mamy siostra mieszka w ogóle na południu Polski. W Kieleckim. No to, no powiedzmy na południu. No i czasami jest tak, że w ogóle ja się z moim kuzynem widzę raz na rok albo dwa razy w roku i my i tak wszystko sobie wiemy, bo nasze mamy, jak do siebie dzwonią po powiedzmy, tym raz w miesiącu, to gadają dwie godziny ze sobą i wszystko, nie? A czy wie, że on to się rozstał z tamtą? A czy wie, że ona to tam, nie wiem, z jakimś tam pisała i już znowu, kurczę, jest ten, w cisza i w ogóle. Tak, bo moja mama, to ma takie dziwne, jazdy, że jak ja na przykład z kimś piszę smsy czy coś, czy widzisz, że tam z kimś jakiś kontakt utrzymuje, to już ojej, a kto to jest, a, a jaki macie kontakt, a, a, czym, a y, czy z tego coś będzie w ogóle, a skąd nie jest i 10 tysięcy pytań do. Tak. Nie wiem, może kobieta się martwi, że jestem w takim wieku, a nie innym i że powinnam ten... No nie wiem, ciekawym, co ona by zrobiła, jak mi powiedziała, że do komu wstąpię. <głosy> no, jak jakoś. A generalnie to, to, to święta myślałam, że spędzimy tutaj u mnie. Ale jednak pojadę do mamy. Hmm, ponieważ, tak sobie pomyślałam, znaczy doszliśmy razem do wniosku, że tak jakoś niech już będzie tam, gdzie zawsze święta obchodziliśmy. No tym bardziej, że mamy tam do cmentarza jakieś, kurczę, nie wiem, minutę na piechotę, dwie i jak fajnie będzie tata odwiedzić. Um, hmm, co jeszcze? No i tam są te dwa sklepy na krzyż, o których już kiedyś mówiłam więc muszę się zapytać mojej rodzicielki, cóż ja mam kupić takiego żeby przywieźć bo tam to później może nie dostaniemy czy coś hmm, oczywiście to nie jest takie zadupie, nie, że tam do miasta kurde trzy godziny, ale o i sms hm. przepraszam was bardzo, nie wyciszyłam telefonu jest to niedobra, wiem no ale przynajmniej nie wiem czy było słuchać jaki mam dzwonek czy owy no Whatever. Hmm. I się wybiłam z tego, z nie wiem o czym to ja chciałam powiedzieć. Hmm, hm, hm, hm. No trudno. A, odnośnie tego szpitala, to jeszcze znalazłam sobie w ogóle kasety ONA i, i tej, i lipnickiej, które miałam w szpitalu, jak była hmm, jakoś na koniec ósmej klasy chyba. No i ten, i, i tak jeszcze inne płyty sobie znalazłam w ogóle. Jakąś Aliszyki i Pinki w ogóle. Były te czasy, kiedy kupowałam płyty. Trochę ich jeszcze zostało. <śmiech> I nawet znalazłam płytę, którą dostałam kiedyś, yy, yy, kiedyś pocztą z Londynu, od mojego przyjaciela, z którym się przyjaźniliśmy. Przez cztery lata ponad potem się wszystko rypło przez miłość, że tak powiem. Znaczy. Ja byłam na tyle niedobra, że postanowiłam, że najlepsze dla niego będzie to, jak zerwi ze mną kątek i sobie ułoży życie, a nie przestanie być uzależnionym ode mnie, o tak. Bo wiem, że tam mógł sobie ułożyć życie, miał pracę i w ogóle, a tu w Polsce nic tak naprawdę nie miał, no tylko ja, tak. To raczej nie jest wystarczający powód, więc tak jakoś... No, ale nie będę o tym mówić, bo to takie dołujące, to dziwne jakichś dziwnych dzisiaj mówię. Ale... O, no i mówię już, kurczę, pół godziny prawie. Hm. A wydawało mi się, że nie będę miała o czym nagrać. Jakiś taki strasznie chaotyczny i, i, i nie wiem jak to powiedzieć. Nieskładny ten odcinek. I muszę jakoś pomyśleć, żeby te odcinki były ciekawsze. I do samej siebie nawet, bo jak kiedyś będę tego słuchać, to sobie pomyślę, bo kobieto, że Żenuła że i tyle. No. Um, um, a i jeszcze jednej rzeczy smutnej powiem, tak, będę mówić o smutnych rzeczach, mianowicie um, widziałam dzisiaj takiego kotka, takiego kobietnego, brudnego i takiego, no naprawdę taki ten, sobie że to nie fair, że takie zwierzątka są i, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że żeby wzięła jedno takie zwierzątko z ulicy, to później bym brała kolejne i i by się skończyło na tym, żebym, kurde, miała pewną psów i kotów w domu i do niczego by to nie doprowadziło. Poza tym bym nie miała czasu się nimi zajmować. No. Ale generalnie jakoś tak mnie to zdraźniło. i tak nie chcę, żeby tak było. O. No. Wiele rzeczy nie chcę. Nie chcę, żeby były wojny na świecie, nie chcę, żeby dzieci głodowały i nie chcę, żeby ludzie się wzajemnie zabijali, no ale co już z tego samoga, nie? No. I, I a odnośnie tego, że niby tylko w kra kraje cywilizowane tak, doprowadzają do upadku i w ogóle się zabijają ludzie wzajemnie, to nieprawda bo nawet te plemiona, które w ogóle styczności nie mają z innym światem że tak powiem, to tam też się zabijają, nawet w ramach jednego plemienia, tylko nie jest to nagłośnione i tak spektakularne bo oni się zabijają dzidami, czy tam procą, czy czymś tam a my się zabijają bombami a my się zabijamy bombami atomowymi albo kałasznikowem. no tak. o właśnie a propos Jingle Bombs to bardzo lubię bardzo lubię da nam brzuchomówca i on ma właśnie tego Ahmeda, tego terrorystę co kiput I, i ma różne tam i jalapeno on the stick a najbardziej lubię orzeszka taki fioletowy stworek w jednym budku <śmiech> fajny jest no i generalnie koleś jest fenomenalny ale to powinna była powiedzieć jutro, żeby mieć co do polecenia. Ale co tam? No. Znowu za dużo gadam i, i, i w ogóle się rozgaduję nie na temat. I No, w każdym razie to już może skończę i zostawię sobie coś na jutro. Ha. Więc to by było na tyle. A jeszcze podam godzinę. Jest godzina 19.42. Na moim cudownym komputerku. Tak. Zatem do usłyszenia i pozdrowienia dla moich żuczków.